Jeszcze o stadionie narodowym krytyka mojego wystąpienia w sprawie budowy stadionu narodowego sprowadzała się do tego, że nie doceniam, że to będzie dzieło sztuki i przedmioty dumy narodowej. Jeśli tak to nie trzeba było rozwalać stadionu dziesięciolecia, też był przedmiotem dumy narodowej i dziełem sztuki, w dodatku obrośniętym tradycją i mieścił 100 tysięcy ludzi. Projekt świętej pamięci Jerzego Hryniewieckiego należało tylko odnowić, unowocześnić i wykończyć. Projekt nigdy nie został zrealizowany, brakowało wierzch i tryb dla dziennikarzy. Krytyka jest zresztą całkowicie chybiona. Ja powtarzam, wyraźnie napisałem, że stać nas na budowę nawet kilku takich stadionów, nawet gdyby oni ukradli przy okazji tyle, ile ukradną. Nie stać nas za to na dopłacanie do tego stadionu stanowiącego na kurczącym się rynku nieuczciwą konkurencję dla Legii, Polonii, Skry. A w ogóle to proszę w podręcznikach historii przestać krytykować królów Francji za rozrzutność przy budowie Louvre, Wersalu i Fontaineblau i zobaczyć jak te Dzieła sztuki wyglądają teraz, a jak za parnaście lat będzie wyglądało to nowe dzieło sztuki, a rozbiórka będzie tania, trochę semteksu a gruzu znacznie mniej niż ze stadionu dziesięciolecia.